Skrzypi. To drzwi od szafy. Drzwi od szafy? Tak. Nasza bajka zaczyna się w szafie. Okropność. Nie mam co na siebie włożyć. Przetrząsnęłam już wszystko. Kufry, walizki, szafę. Niczego tutaj nie ma. Wszystko stare, używane futra. Nosiłam je po parę razy. Dziś potrzeba mi czegoś wyjątkowego. Jak na złość. Nie ma żadnej nowej rzeczy. Uwielbiam futra, noszę je przez okrągły rok i sypiam w nich nawet. Co tylko się rusza, to wsidła wnet złapię. Mam futer kolekcję, zamykam ją w szafie. Na zawsze moje są i noszę je wszystkie. Wypycham nimi wciąż po brzegi walizkę! Mam foki, mam misia i płaszczyk strzęszyli. Nie spuszczam z nich oka i zmieniam co chwilę Etola, Sobola i rude lisy Pijanki strzyżone od tak na kaprysu Wciąż mało za mało, i więcej, i więcej ich mieć by się chciało. Bo futer mało, wciąż mało za mało, i więcej, i więcej ich mieć by się chciało. Tyle głupich zwierzaków biega na wolności. Powinno się ja wszystkie złapać i zrobić z nich futra, które wisiałyby w mojej szafie. Nikt nie ma tylu futer, co ja! Torturella demon Z dobyczy nowej szukam bez różnicy Raz trafi się warsłuka Raz kołnierz mam z łacicy Poluję na tygrysy, Lamparty oraz bobry Kto tylko nie jest rysy, Na futra będzie dobry Do futer mi mało Ciąż mało za mało I więcej i więcej Ich mieć by się chciało Widać coś bardzo ciekawego. U moich sąsiadów w ogródku bawi się gromada szczeniaczków. Dalmatińczyki. Rasowe dalmatińczyki. Już mają pierwsze czarne kropki na ogonkach. Bardzo ładne. Można nawet powiedzieć śliczne. Chyba właśnie czegoś takiego szukałam. Dałoby się z nich zrobić futro, które idealnie będzie pasowało do moich czarno-białych włosów i do samochodu. Przyjrzyjmy się bliżej. Ale ich jest. I jeden, dwa, trzy, cztery, dwa, dziesięć, piętnaście. klejka, kaszka i ze smaczkiem wielka flaszka A gdy pies ma mleka dość Wtedy rzuca się na kość Jeż nurówki oraz babcie. Zjatyczny stolik babci dywanik do strzępienia I stąd z książek do gryzienia Miłe jest życie pieska Co dom rodzinny ma Pan i pani, kto w domu mieszka, wszyscy kochają nas. U pana i u pani, piękna jest życia treść, spacer zabawa się panie spanie i znowu można jeść. Rosną nosy, rosną uszy, szczenie już nabiera duszy, Coraz więcej czarnych plamek, wciąż przybywa kilogram, Większa łapa, boki brzuch, piesek za ucho jasno Gwiazdo drzewa, skoki, piski, przepychamy się do miski, żeby chłopkać, mlaskać, o potem spać. Torturello Demon? Mają państwo gromadkę ślicznych psiaków? Urocze maleństwa! Chciałabym je odkupić. Żałuję, ale nie są na sprzedaż. Jak to nie? Chcecie trzymać w domu aż piętnaście szczeniaków? Zapłacę podwójną cenę. Tu nie chodzi o pieniądze. Psy nie są na sprzedaż. Coś takiego? Właśnie, że je kupię. Niestety to niemożliwe. Żegnam. Odłożył słuchawkę. Niesłychane. Nikt dotąd nie odważył się mnie tak potraktować. O, ale moje i tak będzie górą. Zobaczymy, kto kogo przechytrzyje. Halo? Kulfon, Tryblas? Mam dla was robotę. Zgłoście się jak najszybciej. Nie nieznani, bandyci porwani Brak. Szukajmy w zakamarkach, w zaułkach i w parkach, na strychach i ulicach, w przydułkach i w piwnicach, a może na półpiętrach ukryte są szczenięta. Albo listem poleconym, komórkowym telefonem. Katastrofa, katastrofa, katastrofa, katastrofa, katastrofa, psy skradzione. Naglona dla tego, ktokolwiek wiedziałby, gdzie można odnaleźć uprowadzone psy. A jeszcze jest nadzieja, że złapie się złodzieja. Że znajdzie się ktoś taki, co widział szczeniaki. Słyszał coś o psach Niech nam wiadomość da Kto wie coś ważnego Lub trafił na trop Niech nas zawiadomi stop Wszak jeszcze jest nadzieja Że złapie się złodzieja Znajdzie się ktoś taki, kto widział szczeniaki I słyszał coś o psach, niech nam wiadomość da Kto tak szepcze? To pongo i Mimi, tata i mama skradzionych piesków Siedzą za szafą i naradzają się po cichu A co mówią? Posłuchaj Mimi, nie możemy dłużej czekać. Pani, pani nie wiedzą, jak nam pomóc. Musimy sami zacząć szukać dzieci. Ale jak? Trzeba ogłosić szczekanie o zmierzchu. To stary sposób przesyłania wiadomości. Gdy pójdziemy do parku, zacznij szczekać z całych sił. Wszystko w kąt Pomaga tak jak umie Nawet w pogodę wsiąd S.O.S To jeden pies Drugiego wzywa psa ho, ho! Kto tylko żyw Kto liczy pchły Kto cztery łapy ma Niech sąsiad do sąsiada Szczekanie poszedł w Sieć radiowych chwal SOS to jeden pies Drugiego wzywa psa Słyszano u waszych dzieciach. Poczekajmy jeszcze chwilę. Nie wiem, czy ktoś usłyszy nasze szczekanie. Czekajcie! Czekajcie! Mimi Pongo! Informacje! Nareszcie! Są informacje! Czekajcie na szczegóły! Uwogo, uwogo! Jest ślad. Małe pieski widziano w czarcim dworze, leżącym na wrzosowiskach. Słyszałaś? Nimi! Czarci dwór! Nasze dzieci są w niebezpieczeństwie. Trzeba im biedna pomoc! Ruszajmy! Śnieżne zaspy i skręt Gnaj na przełaj po lodzie dwie. Przezadzieje i mróz Byle dalej co tchu Coraz bliżej i bliżej jest cel Serce bije, pach pach Kiedy biegniesz po krach Nie zatrzymuj się, rozpęd i skacz Bo za miastem na prost, Gdzieś daleko w tę noc Słyszał ktoś małych piesków płacz Och, nie oglądaj się w tył Chociaż wicher tak dmie Zasypuje nas śnieg Trzeba wiedzieć ile w łapach sił Tchu, bez ustanku, bez snu trzeba biec, by uratować dzieci. Choć dokucza już głód, choć nie czuje się nóg. To nieważne, nie liczy się nic. Taki wiek, wiek może trwać cały wiek, dziesięć lat. Jeden dzień, albo dwa, albo trzy. Serce bali, buch, uch. Jaki kruchy jest lud. Nie patrz bok, nie oglądaj się w tył, chociaż wicher tak dwie Zasypuje nas śnieg, trzeba wiedzieć ile w łapach sił. Nie widać wiruje w krąg śnieg. W białej zaspie się skryj, zamknij oczy i śpi. Odpocznijmy minutę lub dwie. Wciąż brakuje mi tchu, jaki miękki ten puchnie. Pójdziemy już dalej, chcę spać. Jaka, Jaka cisza i mgła, tak taki sen może trwać jeden dzień albo rok, albo dwa. zamarznąć do rana. Dobrze, że was znalazłem. A więc mamy rodziców na miejscu. Zmarzniętych, ale na szczęście całych. Zaprowadzę was do Czarciego dworu. <śmiech> to ja wysłałem wiadomość o waszych dzieciach. Jestem owczarkiem. Wszyscy nazywają mnie <śmiech> bułkownikiem. Zobaczymy szczenięta? Nie tak od razu. Są tam, za murem. Paskudna historia. Zresztą przekonacie się sami. Siedzą zamknięte na klucz. Odkryłem to... przypadkowo. Gdy usłyszałem wasze SOS, zajrzałem do tego domu, na inszydło wyszło z worka. Teraz... Idźmy ciszej. Małych pilnuje dniem i nocą dwóch drabów. Dryblas i Kulfon. Typy pod ciemnej gwiazdy. Mogliby coś usłyszeć. Tam! Pongo! Widzę je, są maleństwa. Jedno, drugie, trzecie. Ale tamte pieski w rogu. To już nie nasze dzieci. Tutaj jest chyba ze 100 małych dalmatyńczyków. Dokładnie 99. Czarci dwór należy do. Hmm, Torturelli Demon. To ona kazała ukraść szczeniaki po to, żeby zrobić z nich futro. Chce zrobić z nich futro? Poczekaj. Torturello Demon. Jeszcze się policzymy. Słyszycie? Kto tak płoczy. To pieski. Siedzą zamknięte na kłódkę i boją się, że to już po nich. To smutne. Troszeczkę. Błyska za Pieski płaczą Chcę zaraz pójść i ją Nie teraz. Poczekajcie jeszcze pół godziny. Kulfon i Dryblas zaczną oglądać film kryminalny. Wtedy nawet siłą nikt nie oderwie ich od telewizora. Nie zauważą niczego. Będziecie mogli przywitać się z dziećmi. I wspólnie pomyślimy, jak jest stąd wydostać. Musimy ocalić się co do jednego. Pongo, wierzysz, że znajdzie się jakiś sposób. Cicho! Kulfon! Dryblas, gdzie jesteście? O, przyjechałam, żeby dać wam pilną robotę. A jaką mianowicie? Szczeniaki. Trzeba zabić. Co do jednego. Wszyscy ich szukają. Nie mogę ryzykować, rozumiecie? Macie z nimi skończyć. Dziś w nocy. Ale ja. Jak wam wygodnie! Sama zrobiłabym to najlepiej, ale nie mam czasu. Muszę wracać do miasta! Uf, nowym wozem. Uwielbiam futra i samochody. Posłuchajcie mojego nowego klaksonu. Jest podobno najgłośniejszy na świecie. więc mamy załatwić te szczeniaki? Nie, nie możemy tego zrobić teraz. Za chwilę zaczyna się film kryminalny. A, no to trzeba będzie po filmie. W nocy. Dobra, włączaj telewizor. Pongo, co robić? Trzeba się spieszyć. Spokojnie. Przez najbliższe dwie godziny te draby nawet nie drgną. Wyprowadzimy wszystkie szczeniaki na dwór. Od czarciego dworu jest niecały kilometr na wrzosowiska. Trzeba będzie uciekać w tamtą stronę. Szybciej! Zabierajcie psiaki! Pośpieszcie się! Tędy! Dalej, dalej! Wychodźcie jak najciszej! 87 osiemdziesiąt osiem dziewięćdziesiąt prędzej dziewięćdziesiąt siedem dziewięćdziesiąt osiem dziewięćdziesiąt dziewięć są wszystkie bierzemy nogi za pas miło rano i wieczorem gapić się w tele na kanapie leżeć bykiem I oglądać film z draszczykiem Niech się wali, niech się pali Niech, niech się wkoło co chce dzieje w telewizji Wyświetlają detektywów i złodziei My to kulturalne dranie My lubimy przy ekranie siedzieć grzecznie I bez szmeru patrzeć sobie na gangsterów na bank! Dwie mokre plamy. Pięć lat pudła. To coś dla nas. Już pan Kasia zapala. Będzie program jak ta lala. Nie ma to jak na kanapie. W telewizor się pogapić i oglądać przez noc całą. Gangi szały kryminały, my. To kulturalne dranie my przy ekranie siedzieć grzecznie i bez szmeru patrzeć sobie na gangsterów. Kulfon. Kulfon, rozejrzyj się. Pusto. Psiaki zniknęły. Jak to zniknęły? Nie ma ich. Do stu tysięcy kas pancernych. Halo? Halo? Pani Torturella? Proszę przyjeżdżać jak najszybciej. Stało się nieszczęście. Wielkie nieszczęście. Pozwoliliście im czmychnąć? Gamonie! Patrzcie na tropy na śniegu. Takie małe psy nie mogły pobiec daleko. Uciekły tamtędy. Słyszycie? Co? Zaczynają nam deptać po piętach. Kłopot w tym, że za bardzo... Rzucamy się w oczy. Byłoby bezpieczniej się czuć przefarbować. Mamy tu skład węgla. Wydarzajcie się porządnie, a wtedy będziemy nie do poznania. Musiały iść tędy. Widać wyraźne ślady. Co tam jest? To tylko pudel. Czarny jak diabeł. Na czarne psy nie mamy teraz czasu. A tu? Sprawdziliście za tymi drzwiami? Pudle... Bardzo dużo małych pudli, czarnych, jak w piekle. Będziecie mieli piekło, jeśli dalmatyńczyki się nie znajdą. Chwileczkę, chwileczkę. Na śniegu widać czarne ślady z węgla. To one zamaskowały się. Powinniśmy podziękować tej pani za wszystko, co dla nas zrobiła. Ktoś nie traktował, szczeniaka w zarób suszkę, ten będzie żałował, ten będzie miał na to sobie stroje, chciał żyć ze szczeniaków, dostanie za swoje i będzie kosztowła. Leci kolorowy puch Hej, psiaki, lecą płaki Hej, psiaki, zęby w ruch Wysoko ponad nami Leci kolorowy puch Płaść na pół w prawo Teraz kołnierz i rykawy Ile śmiechu, ile uciek Wielkie darcie, wielkie brucie O, siup, razem, Pelery na pękna w szwach Poszły w ruch pasury, zęby Już wirują, futer głęby do zemsta. Z kufra, szafy i walizki Poprujemy futra wszystkie Norki misie i sobole Z naftaliną lecą mole Potargana czapka z lisa. I laparty i dygrysy I króliki i borsuki Pogryziemy je na sztuki! Zemsta. Do zemsta. Hej, psiaki, lecą płaki, hej, psiaki, zęby w ruch! Wysoko ponad nami leci kolorowy puch! Hej, psiaki, lecą płaki, hej, psiaki, zęby w ruch! Wysoko ponad nami leci kolorowy puch! Zemsta, Do zemsta, zemsta, Do zemsta. Co robicie? Muszę uciekać za granicę! Teraz możemy już wracać do domu. Właśnie dziś jest Wigilia. Pani, pani! Na pewno ucieszą się, gdy przyprowadzimy 100 małych Dalmatyczyków. 99. I my, to 101. Kochanie, zobacz, kto wrócił. Witajcie w domu! Nasza bajka kończy się pod choinką. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego i bombowych prezentów. Bombkowych prezentów. Cześć! Cześć! Święta, rodzinka w komplecie. Czekają prezenty, koinka się świeci. Na niebie już druga, sto jeden gwiazdeczek, już zręży się mlekiem, sto jeden miseczek. A innych podarków nie trzeba już wcale. Po co nam, po co nam, maczki lub zabaw My pod choinkę Małe pieski w ciapki. Po co nam, po co nam Baczki lub zabawki My wolimy pod choinkę Małe pieski w ciapki. Zorki, kropki i plamy. Jak kleksy z piórnika, my tylko takie mamy, my, sytar matińczyki. Jak święta to święta, rodzinka w komplecie. Czekają prezenty, koinka się świeci. Na niebie już druga, sto jeden gwiazdeczek, już lepszy się mlekiem, sto jeden miseczek. A innych podarków nie trzeba już wcale. Po co nam, po co nam, paczki lub zabawki? My wolimy pod choinkę małe pieski w ciapki Po co nam, po co nam? Paczki lub zabawki, my bolimy pod choinkę małe pieski w ciapki.